Jest pisane jedna po drugiej, nie ma, m że i tam średni pomieściłby w ciągu, które by należało napisać. Mamy heute n a c h m i t t a in der ersten stule Latinskim Ewangelium gesehen. Dzisiaj po południu, w pierwszych godzinach, żeśmy mogli rozważać na temat usługiwania Ewangelii. Latinskim, tam verlodowym, w tym, tam się nie przyjeżdża. Są służbę w stosunku do zgubionych ludzi, aby się nadużyli. もう一度、いてのディスクについてのディスクについてのデのディスクについての でも、今、私もちは、今、私たちは、Piotr。なので、私たちは、今<音>、私たちは、これが非常に好きなことは、私たちは、15月15日、私たちは、私たちは、Piotr <音>。<音><音> あれ、l e は、あなたは、あな a は、あな Muszę coś wyjaśnić. Wenn e i i n d g o t t s s n jeżeli jakieś dziecko może krzyżyć, to bóg działa w tym kierunku, aby to dziecko b o ż e w e z w z ł o ę d n i ć I w ten, ten <coughs> sposób, ten fakt osiąga dwojeki rodzaj. Dwojeki sposób. Po pierwsze, d a j e przepaczenie. Po drugie oczyszczenie. Przeczytajmy znany wiersz, pierwszego listu Jana, pierwszy rozdział. Dziewiąty wiersz. Jeśli wyznajemy, że jest swoje, b i e d n y jest Bóg i sprawiedliwy, i odpuści nam drzewy, i oczyści nas z obszernej nieprawości. We Mamy hierarchię, przepaczenie i reinie. A więc tu oglądamy te dwie rzeczy, przebaczenie i oczyszczenie. I musimy je dobrze odróżniać od siebie. Pan Jezus już miał osobiste spotkanie wcześniej z Piotrem. Nikt nie mógł przysłuchiwać się temu spotkaniu. I w tym spotkaniu Piotr otrzymał przebaczenie. Ale tam brał się nog reinigen. Ale Piotr też jeszcze potrzebował oczyszczenia. A to jest właśnie to, co stwierdzamy tutaj w tych wierszach. Chciałbym jeszcze wskazać na pewną wskazówkę ze s t a r e g o Testamentu.、Da、Tam znajdujemy ważne、e, obrazy na te dwie rzeczy. W i r z e c i e j księdze mojżeszowej, w trzecim i c z w a r t y rozdziale 9. Dachte, że jeżeli ktoś zgrzeszył, to, to mógł przynieść ofiary także. c I tam natychmiast odczytamy, i będzie mu przebaczona. Kapitel 4, 9, Ale następnie jest bardzo ważny rozdział w a r t 4. Księdza Możeszowej 19. I to jest to Kapitel der, des Opfers der roten j u n g e n A to jest rodzio opisujący nam ofiarowanie tego, tej czerwonej krowy. I tam nie chodzi o przepaczenie, a tam chodzi o oczyszczenie. I jeżeli nawet przepaczenie natychmiast jest udzielane, to jednak oczyszczanie jest pewnym procesem. Przeczytam jeden wiersz z XIX-go rozdziału IV Księgi Możeszowej. XIX-ty wiersz. Ten czysty pokrobi nieczystego trzeciego dnia i siódmego dnia i oczyści go dnia siódmego, a on wypierze swoje szaty i odmyje się w wodzie, a wieczorem będzie c z y s t y Wezyje nas, że n i rajdą tutaj k o n k r e y c h instytucji, t a A więc o g l ą d a m y że to oczyszczenie ciągnie się od 3 do 6 dnia. Werk, <coughs> I <coughs> bardzo często jest to zawsze dłuższy proces, który musi się odbyć w naszym sercu. Und das ist das, was wir, wir uns haben. I to jest właśnie to, co mamy opisane w naszym rozdziale. Nie chodzi tylko o to, aby wyznać nasze grzechy. Są to także, że Jesus möchte uns auch die Wunst zeznać w naszym sercu. Ale Pan Jezus również chce nam pokazać korzenie w naszym sercu, warum eine Sünde、so、geschehe. Na z r ó b c y w którym te, ten Szef powstał. King, Bo jeżeli jakiś tylko korzenie wrzeszył, to z t a ł ą pewnością e, e, wcześniej powstaje powód w jego sercu. I to jest jedna rzecz, która na naszym tutaj urywku jest przedstawiona. A po drugie to musimy wiedzieć, że Piotr musiał być w sposób、e, jakby przed innymi、e, przywrócony do swojej społeczności, do swojej służby.、E, przed odliczem ludzi. innych 最初の1つはあなたの家族の家族です。しかし、それが私たちの家族の家族です。しかし、それが私たちの家族の家族です。しかし、それが私 e ちの家族の家族です。しかし、それが私たちの家族の家族です。 Der hohe Priester beschäftigt sich mit unseren Schwachheiten. Uns, Aber darum geht es hier nicht. Aber der Herr i e s u s ist auch unser Sachmann und unser Anwalt. Aber, also, sind, sind, und da beschäftigt er sich mit unseren Zügen. <lacht> und in diesem Prozess von uns zählt er unseren s c h w a c h h t Und wir finden gerade bei der Verleumdung des Petrus, 私たちは今、今、Piotr の死亡を見つけたのは、私たちは7月の貴族の貴族の貴族の貴族の貴 u の貴族の貴族の貴族の貴族の貴族の貴族の貴族の貴族の貴族の貴族の貴族の貴族の貴族の貴族の貴族の貴族の貴族の貴族の貴族の貴族の貴族の貴族の貴族の貴族の貴族の貴族の貴族の貴族の貴族の貴族の貴族の貴族の責族の貴族の貴族の責族の責族の責族の責族の責族の責 Po pierwsze, pan Jezus ostrzegał Piotra, zanim on dokonał tego zaparcia się. Po drugie, on się za nim modlił. A po r u e o i ę za nim m o d Aby jego wiara nie ustała. A po trzecie, on po zaparciu się Piotra spojrzał na niego. I to spojrzenie doprowadziło Piotra do p o t y I po trzecie, o o p r o t a s z a ł na i e g o I to p o j r z e n i e d o p r o w a d z i ł p i r a d k u t y Po czwarte, on、e, odniósł Piotrem osobiste spotkanie. I w tym spotkaniu Piotr otrzymał przebaczenie. I tutaj oglądamy, jak Pan się trzy następne razy Piotrem zajmuje. Trzykrotnie on zwraca się do Piotra. z a j p i e r w p i odczuwa t r o swoje p o k o r z e n i e Dan prüft Jezus o i i c h s e i n e m i Następnie pan Jezus sprawdza szczerość jego miłości. A po siódmym wprowadza go w całkowitą zależność od niego. Dlatego, że te s e m t ä t i k e i t e w a c h w a l c z u to są właśnie te siedem czynności naszego o Renownika, które i my możemy odczuwać. Gdy zdarzy się ten smutny przypadek,、das、że b i e r z ą c y s p r z e s z y Johannes schreibt, wir schreiben euch d i e s e s auf das ihr nicht zginie. Ja piszę, piszę Wam do dziadeczki, abyście nie grzeszyli.、So? Ale wir jemanden jeżeli ktoś strzeszy, Prawda, i to nie m u s i z wątpić. Wir haben Sach-Fall-Dwege-Fall. My mamy orędownika u ojca. Das <fair> I tego auch i Betto-Sefall. domu odczuć, to z i g n o r u 今、3つのポーチを見ているときに。3つのポーチを見ているときに。3つのポーチを見ているときに。3つのポーチを見ているときに。3つのポーチを見ているときに。3つのポーチを見ているときに。 ペトルさん、liebte als lie den Herrn Jesus von Her r, Je a n z e m Herzen? Ale ta miłość do Pana łączyła się u Piotra z pewnego rodzaju pytań. I c o też nie może się u nas zobaczyć. Także my rzeczywiście będziemy miłamali Pana. Ale na podstawie tej miłości będziemy się wynosili. My przecież jesteśmy tak biednymi stworzeniami, Że my na podstawie bardzo różnych rzeczy możemy się wynosić. Nawet możemy wynosić się na podstawie naszej miłości do Pana. I potrzebujemy upokorzenia. Jeden z psalmistów napisał: O, dobrze mi było, gdy zostałem upokorzony. Abym ja nauczył się Twoich przykazań z tego słowa. Das das erste,、er、to jest to pierwsze, co on do niego powiedział. Ist, einfach liebst du mich. Po drugie, Pan powiedział do Szymona: Mimujesz、er、mię? n On w tym krótkim zwrocie wyraża to: Czy Twoja miłość do mnie rzeczywiście jest prawdziwa? Ein Gefühl, ein Gefühl, czy to nie jest po prostu tylko może objaw jakichś s z b u r z o n y c h czy ujawnych uczuć? Trochę wcześniej, pan Jezus powiedział w tej górnej sali do uczniów: Wer mnie nie nie uja, to ten przestrzega przykazań moich. To jest z ł o ż ę c dla tej nieośni. Obecnie meinte, den Herrn zu nieben. p i o t r myślał, że miłuje p a n a A pomimo tego zaparł się w głowie. On jego p r z e k a z a ł mię z a c a o r o w a n ł I to było usprawiedliwione, że pan go teraz zapytał: Czy twoja miłość jest szczera? Może i my mówimy, ja miłuję mojego zbawiciela. Ale potem nadchodzi jakieś doświadczenie. To czy my trzymamy się słowa Pana? Pan sagte, be a a po raz trzeci Pan Jezus pyta się, czy chociaż t r o c h ę m nie mimujesz? To znaczy tłumaczenie nie jest tak oddane.、Mm. A po raz trzeci Pan j e j e s t a czy ty coś innego? A więc w tym trzecim wypadku zapytania się Piotra,、e, pana Jezusa, jest użyty inny zwrot. My możemy to obrazowo tak przetłumaczyć, jak pan Jezus do niego mówi. Czy chociaż troszeczkę mnie nie umiesz? I teraz oglądamy, jak Piotr całkowicie rzuca się przed panem. I mówi, ty wszystko wiesz. 私たちは、私たたちは、は、私たちは、私たちたたは、 Tam Bóg walczył z nim. I gdy Bóg nie mógł go przemóc, to już samo w sobie jest bardzo interesujące, że takie zdanie jest tam napisane. Przecież Bóg ma wszelką moc. A jest tam jednak napisane, nie mógł go przemóc. To ze w g l u na w i e l i e Mühe Gott offline nam ma. To nam pokazuje, jak bardzo Bóg się musi czasami z nami n a t r u d z i ć Dopóki nas nie d o p r o w a d z i do tego właściwego miejsca, w którym chciałby nas mieć. Ale gdy nie p r z e m ó g o to uderzył go w jego staw wiotrowy. A więc można powiedzieć, on skruszył tego Jakuba. Tak, zanim jego egzemplarz z a l e t e r i a k u b który do tej chwili tak długo żył z własnej sile, z swego ciała. A teraz Bóg łamie tę siłę. I co Jakub czyni? I on chwyta się Boga. Już teraz nic innego nie może uczynić. Bo inaczej wy upadł. A on chwyta się Boga. I Bóg mówi do niego, pójdź mnie. A Jakub mówi, nie puszczę w i ę dzisiaj. I teraz jest doświadczony. I on teraz ostał się w tym doświadczeniu. j a cię nie puszczę? Ty, żeś mnie b ł o g o z ł a w i ł I teraz on poznaje, że wszystko musi p r z y j ś ć od Boga. Nic nie będzie m a ł o Nie, już z niego nic samego nie pochodzi. I g n a u tam, gdzie to j e t to e s t p i t r u Tak, dokładnie do takiego miejsca został z e p r o w a d z o n y Piotr. On teraz całkowicie rzuca się na Panu. I mówi: Panie, Ty wiesz wszystko. Ty mnie znasz. My myślimy teraz o pewnym Psalmie, który wszyscy dobrze znają. To jest ten Psalm 139. Tu mnie e r k u s z c z o a ł i poznałem. Tu znajdziesz moje l e ż e n i e i moje wstawanie. Tu znajdziesz moje myśli i moje wstawanie. A tym punktem s t e ś z b n y Tak, do takiego punktu teraz doszedł Piotr. I dopiero teraz może być użyty dla służby do Pana. I on otrzymuje trzy zlecenia. Tu jest kolega. レンブライン、イジュンシャフェ。レンブライン、イジュンシャフェ。レンブライン、イジュンシャフェ。レンブライン、イジュンシャフェ。レンブライン、イジュンシャフェ。レンブライン、イジュンシャフェ。レンブライン、イジュンシャフェ。 Te, które、e, Pan na jego drobi. Aby on wykonywał w stosunku do nich służbę m a s t e r s t k ą Piotr miał wykonywać służbę n a tych, którzy byli z o d r z e d z a n i a Paulus miał wykonywać służbę n a tych, którzy byli n i e o d r z e d z a n i czyli z n a r o d ó w Ale my możemy to bardzo ogólnie spoglądać. Jest również do wykonania służba wśród wierzących. Weiden bedeutet Nahrung geben. w e i e n bedeutet, że trzeba dać pożywienie. Jeżeli m i e chcemy dać owcom pożywienie, to musimy das Aufnahmevermögen der c h e n n e To musimy poznać, jakie są możliwości przyjmowania p o k a r m u przez nasze owce. I musimy też znać też im odpowiednie, nadające się do tego miejsca k do o p a s e n i a się. I my musimy wziąć pod uwagę też wielkich owiec. Jest to różnica, aby p a ś ć o b i e c z k i małe, albo p a ś ć wyrosłe owce. 私たちは家族の家族の家族の家族のが族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の I te potrzebują pokarmu stałego. My nie możemy przecież przy każdym g ł o s o w n i u Słowa Bożego robić y, od razu, w tym g ł o s o w n i u robić s z u f l a niedzielny. My musimy podawać też i s t a ł y pokarmie. To chodzi właśnie o p a r s e t a t y, y owiec. Ale my otrzymujemy polecenie, aby sprzedć od sesji. Autorität o j c o s t r z e ż e n i e o j i e c to znaczy, że my mamy wykonywać、e, pewien autorytet w stosunku do nich. Dzisiaj do p o ł n i a już dostatecznie dużo na t e m a t żeśmy mówili. Dzisiaj do południa już dostatecznie dużo na ten temat żeśmy mówili. Dzisiaj to było też i korektur, że o pasenie ma na myśli też i skorygowanie. To też musi się odbywać w tej przodzie pańskiej. Naturalnie często się pytano, dlaczego nie trzeba s p r z e c a ć tych owieczek, m a ł y c h Tylko te duże obce. Sagen, My możemy na to odpowiedzieć. Im、uh, w ogólności mo można powiedzieć, że tym ś w i e ż o narzuconym wystarczy, aby podawać im odpowiednią o k a c t w u t e n a r u n g des Wortes Gottes. Słowa Bożego. <coughs>、e, ogóle n mówiąc to, w、e, ogólności ci świeżo narodzeni ludzie nie są przeciwstawiający się. Jeśli gdy oni otrzymują dobre pożywienie, to mogą zostać na wieże. r s t na pewną c h w i ę Dopiero po pewnym czasie, gdy my troszeczkę już z a s t a r z e j e m y się, dopiero wtedy zaczynają się trudności. Jeder może to zobaczyć, i my, którzy już się sta staliśmy starszymi, myślmy też i o tym, że my możemy być trudnymi do zniesienia dla współbieżących. I e że l i my potrzebujemy czasami skorygowania. A więc te owieczki m a ł e nie potrzebują, aby była wykonywana nad nimi służba pasterska. Ale właśnie te służby pasterskie potrzebują te duże opcje. Zaher Jesus f d e r t d o s a i n a c h z o l e 私はもう一度、私はそれを見つ a たのですが、私はそれを見つけたのですが、私はそれを見つけた w ですが、私はそれを見つけたのですが、 でも、Jesus は天神とは、つまり。と、はも、Jesus は神とは、でも、j 私 s u s 私神とは、でも、j e s 私 s は神とは、でも、Jesus は神とは、でも、Jesus は神とは、 In, in Petrus, zwei, w 2 Kapitulu 2, w 2 liście Piotr, w 2 oddziale, że złożenie mojego me, namiotu to jest już bliskie, to on ma na myśli, że wkrótce będzie musiał się r o z n a a ć ze swoim ciałem, <głos> tak jak też i mój pan mi to objawił. <głos> I on myślał tutaj właśnie o tym spotkaniu.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 I gdy Pan Jezus do niego mówi, pójdź za mną, to miał Pan Jezus na myśli, kto mu śmierć. Ale to nie jest koniec tego. W Węgielie Jana jest nam pokazane, że Pan Jezus przyszedł do Ojca, to, że on tutaj na tej ziemi żył, To, że on na g o l g o c e zmarł,、er、Augusta, to, że on w Bożej Mocy zmarł w tych sądach, i to, że on poszedł do góry z powrotem do Ojca,、er、i gdy Pan mówi teraz do Piotra w Typu i za mną, to, to Pan miał na myśli właśnie ten odcinek drogi, nie tylko aż do śmierci, でも、もし何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か あれ、なしなおばあちゃんが必要なのに、あなたは私たちが必要なのに、あなたは私たちが必要なのに、あなたは私たちが必要なのに、あなたは私たちが必要なのに、あなたは私たちが必要なのに、c なたは私 i ちが必要なのに、あなたは私たちが必要なのに、あなたは私たちが必要なのに、あなたは私たちが必要なのに、あなたは私たちが必要なのに、あなたは私たちが必要なのに、あなたは私たちが必要なのに、あなたは私たちが必要なのに、 że jeżeli my wiernie naśladujemy naszego Pana, to、e, zniesławienie Chrystusowe spotyka nas. To jest jedna z tych rzeczy realnych, ale jest również głęboka radość. I to jest ta druga rzecz. W tym naśladowaniu Pana, odczuwamy prawdziwą radość. Kiedyś pan Jezus powiedział, myślę, że to jest zapisane w 15. rojzale Jana, haben, że oni będą mieli swoją radość w nim, gdy ja jeszcze wróciłem do szkoły, z ja w a ł e m też mam mojego znawiciela. Ale raz kiedyś przyszedł do mnie wielki chłopak. Und er war viel stärker als ich.、Ja. Und er hat mich schlimm verhauen. Weil ich mich zu meinem Jesus gekannt habe.、Ja、und das hat wehgetan. O, und ich lief nach Hause.、Ja、do und ich habe geweint. und ich Aber ich habe auch in meinem Herzen eine tiefe Freude gefunden.、Ja、Die ich nie mehr vergessen werde. Taką radość, o j d z i e j nigdy już nie zapomnę. Rado, to jest radość z tego, że ja dla i n n e i o Jezusowego mogłem znosić pochębienie Jego. O chcielibyśmy h c też jego pochębienie c h r y s t u s o w e n o s i ć I wtedy będziemy mogli też przeżyć tą głębią, głęboką radość. To jest nasza własna radość w Naśladowaniu naszego Pana. Chciałbym teraz na zakończenie jeszcze przedstawić Pana Jezusa, wie m 21. k a p i e l g e t a k i m jakim on a m jest pokazany w tym 21. Rozdziałie. z y o g a ą d a m y go w trzy różne sposoby. Po pierwsze, on staje na brzegu. I on wszystko obserwuje. Tego nie zabije nigdy. Alles in u n s e r m l e b e jest blos i a b g d e c k t Wszystko w naszym życiu jest、e, odkryte i nagle przed nim postawione. v o den Augen e s s mit d wir es zu tun a b e n Przed oczami tego, z którym n i r mamy do czynienia. a s a t auf e r einen i t e i e tiefen Ernst. Z jednej strony to <coughs> zawiera sobie głęboką powagę. My możemy przed ludźmi coś skryć, ale nie możemy tego skryć przed Panem Jezusem. Ale, ale to też jest ponad p r z e u m i a r e m p o c z e s z a j ą c y m dla nas. Bo my czasami przez naszych współbraci nie jesteśmy błędnie zrozumieni. Ale Pan Jezus zna wszystko dokładnie. I to jest wielką podziemą dla nas. 2.15。15。15。1 e 15。1 e 15。1 a 15。15。15。15。15。15。15。15。15。15。15。15。15。15。15。1と15。15。15。15。15。15。15。15。15。15。15。 私たちの言葉が違うのです。私たちの言葉が違うのです。私たちの言葉が違うのです。 Ten głos tego dobrego pasterza wzywa nas do posłużeństwa. Ale, ale ten głos dobrego pasterza też mówi nam o łasce. Worten, I to jest tak ważne dla braci, którzy nie usługują w głosie e n słowa. Jeżeli nie chcemy być narzędziem dla tego głosu dobrego pasterza, to musimy również ten zweitan. To musimy też posiadać podwójne、e, brzmienie tego głosu. Wydźwięk. Ja przez lat słuchałem usługi Słowa Bożego. I bardzo poważnie.、Right. I wszystko było właściwe. i A po tej godzinie ten brat mnie pytał, co ja tu,、e, myślę o jego służbie. 私は何いがが 言, っ言っていたのか知っていた。私は何言私は言が言っていたのたたか知っていた。 同じく、とてもそれが何かとても違うことがあります。と、何かとあも I my te podwójne brzmienie słyszymy przez c a ł e s ł o w o b o w z e Ten Aufruf, ihm gehorsam zu sein. który nas wzywa do posłuszeństwa. o die n b Ale r s i e również ten cudowny głos ł a s k i O werden wir den in a gdzie n gehen? gdzie O, m y wszyscy bylibyśmy, gdyby nie b y ł ł o a s k i Denke e j t b y ś m y waski. e Ja nie tylko mówię o naszym zawróceniu się. Sondem ich denke auch an、um, unser Leben als Glöcki. Ale ja też nie myślę teraz o naszym życiu jako wierzącym. To jest także druga rzecz, którą możemy o, Pan, o Pana Jesusie zobaczyć. Ale jest jeszcze trzecia. Er geht vor uns e r Oni są z nami. Ale możemy go naśladować. I jest gerade Petrus, der uns zeigt in seinem ersten Brief. I to jest akurat Piotr, który nam to pokazuje w swoim pierwszym m i e j c e n n es hat ja e i a l Christus für uns g e l i t t e Bo raz kiedy c h r y s t u s za nas cierpiał. I on nam zostawił swój przykład. Damien wir in seinen Fußstapfen nachrobił. Abyśmy my w ślady jego stóp wchodzili. e List Piotr, 2 List. Od 21 List. I tam widzimy 5 f u ß s t a p i e r w n des Herrn. Następnie znajdujemy tam pięć、e, śladów stóp pana, które nie możemy wstąpić. Man sieht, że mama, w k t jest ślej, To można zobaczyć, kiedy napada śnieg. d ein r w s e n Mann u den ś l e e g a n g e n i Że wyrosły mężczyzna szedł po śniegu. In I on zostawił、e, ślady swoich stóp w śniegu.、Und、I on z o s t d z i e c i l a d y swoich stóp w śniegu. A następnie, jak dzieci próbują iść w tych samych śladach, k t o r e w śniegu, to czasami jest to trochę trudne. Da zieht a m a n m a l i e d e d a n n e e s c h w a n k e To widzi się potem, jak dzieci się chwieją. Manchmal trepią sie die Fußtritte nicht. Manchmal fallen sie auch n i c h Czasami upadną w ś n i e g Ale sie versuchen, in die Fußtritte zu t r e d Ale s i starają się wejść w te ślady. A jeżeli my chcemy wejść w ślady naszego Pana, to też nie jest to takie proste. Bo on dla nas jest doskonałym przykładem. A my często jeszcze się chwiejemy w nasz środowisku. Ale to cieszy naszego Pana, jeżeli my to czynimy. A 私は知ってる人は知ってる人は知ってる人は知ってる人は知ってる人はははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははは Że brat, który ma、e, rzecznictwo, on opowiadał mi bardzo smutną historię. Jeżeli, wierze, jeżeli przychodzi siostra taka a taka, taka, to zawsze swoje、e, s przodu przy ladzie. Bo i na c z e j jak n i e tam nie ma, to potem na ladzie brakuje. A więc nie chcielibyśmy. Nie czynili żadnych brzegów. To jest pierwszy krok. drugi krok nie ma już teraz do czynienia z naszymi dłońmi, ale z naszymi, z naszymi ustami. Drugi aby nie było oszustwa w naszych ustach. Machen, A więc zauważamy, że to już jest trudniejsze. A trzeci krok to to: nie o g ą się w i e d z e Ci, którzy złorzeczą i nie m odzłorzeczyć. To nasz Pan Jezus w doskonały sposób nam pokazał、e, w przykładzie na samym sobie. Gdy on był zaprowadzony na grogotę, o on nie otworzył swojej wózki. O, jakże to jest trudne w małżeńskim życiu. Jest się przez męża niesprawiedliwie oskarżony. Znowu nie z d ą ż y ł a ś ten obiad zrobić. Last ten raz, w moim d z i e ń ty c a ł e ramy nic innego nie czyniłeś. o k j my tak ś m i e m Czy potrafimy wtedy przemilczeć? To nie jest ważne tylko dla n i e i a s n y c h To jest również ważne dla nas, mężczyzn. I zauważamy, że ten trzeci krok jest y, z, y, z, y, znowu trochę trudniejszy. A czwarty krok jest jeszcze trudniejszy. l e i e t n i c t zu g r o ź Cierpiąc nie groził. Tylko też i nam p a n i e t a m w doskonały sposób w swoim przykładzie pokazał. O, jakże on strasznie cierpiał przez nieprzyjaźń ludzi. A przecież on miał moc, aby przez tchnienie s w o i c h ust wszystkich zniszczyć. A on tak nie uczynił. Bo on mnie miłował. I on za mnie samego chciał i siebie o t a ł I ten i w s z y szczyt, a piąty krok. 俺たちの声を持ってくる。俺たちの声を持って彼は俺たちの声を持ってくる。俺たちの声を持ってくる。俺たちの声を持ってくる。俺たちの声を持ってくる。俺たちの声を持ってくる。俺たちの声を持ってくる。俺たちの声を持ってくる。 もちろん、その人はとても心配です。もちろん、その友達です。もちろん、その友達です。もちろん、その友達です。もちろん、その友達です。もちろん、その友達です。私は、その友達です。私は、その友達です。 Dlaczego? Bo jak długo będziesz w sercu coś przeciwko ludziom prosić, nigdy nie będziesz mógł być, być szczęśliwy. t y k o nie b y e r z e z ten herb. o p r z e k a ż to Panu. On sądzi s w o i e d i n i e A my zamierzamy iść na ś w i a d o w a ć naszego Pana. I obojenik, gdzie on b g d z i e o nas n poprowadził. A k o n e e c naszej drogi, <trych> <trych>、e, idąc za nim, to jest właśnie wejście do domu Jezuskiego. To jest nasz cel. w s z y s t k i c h którzy należą do pana Jezusa, oni osiągną ten cel. いい